dyscyplinie odpowiedzialność, natomiast jakby ja jestem przekonana, że tu chodzi głównie też o sposób myślenia. Czyli o to e, tak naprawdę, co ja do siebie mówię, jaki jest mój dialog wewnętrzny. E, i, jak, I to jest ciekawe, bo swój dialog wewnętrzny możemy rozpoznać e, poprzez to, w jaki sposób komunikujemy się z najbliższymi, e, no, naj, naj, najlepiej z naszym partnerem albo z, no, po prostu z najbliższymi osobami. E, one jakby są po to nam dane, żebyśmy mogli przyglądać się, co my do siebie przez cały czas mówimy, czyli tak jak rozmawiamy z bliskimi, tak rozmawiamy cały czas ze sobą. I jeśli to nie jest rozmowa, która jest wspierająca, Plus jak najszybciej zmieńmy to. Zmieńmy myślenie od tego? Czy zmieńmy Zmienimy swój dialog wewnętrzny, Aha, dialog wewnętrzny. żeby zmienić swoje zacząć. uczucia, rozumiem. Mm -hmm. Bardzo sporo listów dostałam po, po mailu od młodego wykładowcy. Pan Krzysztof z Holandii. Właśnie kończę studia. Zbulwersowała mnie Pana historia na temat pijanych studentów i donosów ze strony kolegów. Sam nieraz widziałem, do czego są zdolni studenci, szczególnie Erasmusi. Jak bezlitośnie bywają wy wykładowcy, szczególnie starszej daty. Jakkolwiek mam jedną zasadę, która pozwoliła mi przetrwać sukcesami całe studia i z którą mam nadzieję zacząć swój doktorat. Znaleźć sobie w otoczeniu ludzi, o takich samych wartościach, zdobyć ich zaufanie i w małej grupie dążyć do wspólnych celów. Sądzę też, że nie musi pan skupiać się na wszystkich studentach. Na pewno są tacy, którzy bardziej ogarnięci i tych trzeba wspierać w pierwszej kolejności. To z Holandii. Dobre słowo. Dla pana Krzysztofa jest już bardzo dużo tych maili, aż wszystkich jeszcze nie czytałam. Teraz może trochę zagramy. A, a potem... Dalej ikigai, czyli powód, dla którego przez kolejne lata będziemy się budzić rano z uśmiechem na twarzy i z chęcią do życia. Dobry wieczór dzień dobry. Dzień dobry tym, którzy włączyli trójkę. Kłaniam się Grażna Dobroń. Dzisiaj rozmawiamy o niebieskich strefach i o Ikigai. Niebieska, niebieska strefa to jest miejsce, w którym ludzie od pokoleń żyją 100 lat i dłużej. Dan Butner, amerykański badacz długowieczności, przeprowadził rozmowy ze wszystkimi najstarszymi ludźmi świata, którzy mieszkają na naszym całym kontynencie. Szczególnie oczywiście dobrze zbadana jest grupa okinawczyków, bo to wszystko się od nich zaczęło, ale proszę państwa takie strefy są nie tylko w Japonii, ale najbliżej nas jest na przykład w Ikarii Greckiej. Tu w Europie jest taka jedna strefa. Tam jest pięć czy sześć stref takich. No i w sprawie tych okinawczyków. I to u okinawczyków okazało się, że nie jedzenie, niespecjalne okoliczności, nie wiem, warunki atmosferyczne czy cokolwiek innego powoduje, że, że oni tak długo i dobrze się mają, ale coś takiego, co oni stawiają na pierwszym miejscu. To jest ikigai, czyli powód, dla którego każdego ranka budząc się mam ochotę do życia, mam tyle w sobie energii, Powodów radości, wdzięczności, że chce mi się wstać i chce mi się żyć. I o tym dzisiaj rozmawiamy z Dorotą Hołówką, psychologiem, psychoterapeutką ze Stowarzyszenia Nowa Psychologia. Co trzeba mieć w sobie, żeby sobie stworzyć własną taką niebieską strefę, no i mieć to własne Kigaj. I sporo było też w tej pierwszej godzinie o naszych blokadach. O tym, że możemy, byśmy chcieli, tylko że. No, blokuje umysł, e, blokują lęki, blokują różne inne ograniczenia i to one powodują, że e, no, troszkę mamy mniej szczęścia w życiu niż moglibyśmy mieć. E, mamy też e, jeszcze kilka egzemplarzy książek dla Państwa, niebieskie strefy, e, 22,7 to nasz telefon dla Państwa, można też pisać radio.pl, ale tak za nic to się u nas nie daje tych egzemplarzy, więc proszę to przyjąć. I y, y, y, y, y, młody na, naukowiec nasz y, wzbudził bardzo wiele emocji wśród ludzi. I jest kolejny list od pana Łukasza. Y, tam chodziło o to, że, y, że on jest sfrustrowany, że są donosy, że studenci pijani i tak dalej, on się w tym wszystkim nie może znaleźć. I Łukasz pisze, pan Łukasz pisze tak, rozumiem pana Marka doskonale, Dokładnie to samo odczuwałem. Po studiach magisterskich postanowiłem kontynuować karierę naukową na uczelni. Dostałem się na studia doktoranckie. Zacząłem eksplorować świat uczelniany z radością. Nie chcę w tym miejscu prezentować moich złych emocji związanych z tamtym czasem, ale było to bliskie odczuciom pana Marka. Dlaczego piszę w czasie przeszłym? Bo zorientowałem się, do czego to zmierzało przed zakończeniem studiów doktoranckich i z nich zrezygnowałem. Poświęciłem moje życie innej branży. Gość dzisiejszej dobronocki to pani Dorota Hołówka. Zachęca pana Marka do reinterpretacji zachowań ludzi ze środowiska, w którym się obraca. I to jest słuszne. Tylko nie można zapominać o pewnej ważnej rzeczy. Młodzi ludzie idąc na studia doktoranckie nie robią tego z powodu kalkulacji zawodowej, tylko z powodu pasji do nauki, czystej i niewinnej chęci bycia częścią ideałów nauczania. Jest to bardzo intymne odczucie i graniczące z uczuciami najwyższymi. I rzecz w tym, że zderzając świat uczelniany z ideałami, które kazały nam poświęcić niejedno w życiu, bo i życie prywatne i czasem miłość, może yy, też mniejsze przyziemne pasje, można czuć czystą frustrację i żeby ją zwalczyć nie można reinterpretować czyichś zachowań, bo jestem przekonany, że pan Marek nie odbiera ich zachowań jako atak na własną osobę. Jaką, jak naprawdę pomóc panu Markowi? Pa, pyta pan Łukasz. Niech szuka. Mimo, że już pracuje na uczelni, to niech szuka. Niech szuka przystani, przestrzeni tylko dla siebie w świecie nauki, która z czasem stanie się przystanią również dla innych. To jest właśnie nasza, nasza druga odpowiedź, rzeczywiście zadać sobie pytania, czy to jest prawda, że nie mam wyjścia. Tak? I wtedy rzeczywiście myślę, że odpowiedź się wygeneruje prędzej czy później, jeśli, mm, jeśli znajdziemy cierpliwość na to, żeby się pojawiła. Pani Ewa, jestem szalenie zakochana w osobie, której trudny charakter i niezwykła wrażliwość uniemożliwiają cieszenie się udanym życiem. Ten wspaniały człowiek nieustannie deprecjonuje swoje działania, mimo iż nie ma ku temu podstaw. Ma pracę, w której może się realizować, ma kochającą oddaną osobę, a jednocześnie wiele swobody w działaniu rzadko zdarza się, że coś jest w stanie dostarczyć mu radości. W każdej dużej ma czy małej rzeczy dopatruje się negatywnych aspektów. Zawsze mogło być dla niego lepiej, łatwiej, ciekawiej i tak dalej. No i to wszystko sprawia, że czuje się bezradna, bo jego miłość jest dla mnie siłą napędową do działania, no ale to jest tylko w jedną stronę, bo on nie myśli tak i, i, i pewnie nie, mhm. może na swój sposób jakiś, jakiś inny, ale kocha tę kobietę, ale ona tego, tego nie czuję. No i pisze właśnie, że czuję się bezradna. Ja może nazbyt zbyt beztrosko, ale staram się zawsze myśleć pozytywnie, czerpać siłę z miłości, ze wspólnego spaceru, okazywania czułości, gładzenia się po ręce. Te pozornie banalne rzeczy dają mi siłę i energię do dalszego działania pracy i życia. Tak, to jest ich gaj. Ignoruję ludzi czy sytuacje, które budzą we mnie złe emocje. Wiem, że mam jego. No i czy da się, się tak sprawić, by on nauczył się tej mojej radości z życia? Czy mogę mu pomóc? Znaczy, znaczy, powiem szczerze, że pani Ewa. zaobserwowałam pewnego razu, kiedy zdarzyło mi się, że rozmawiałam z ludźmi, którzy byli nauczeni w domu pozytywnego myślenia i że jakby nawykowo myśleli pozytywnie i to były dosyć częste przypadki, dlatego przyglądałam się im dosyć wnikliwie. Dobierali sobie partnerów, którzy myśleli negatywnie. I nawet zadawali mi pytanie, dlaczego tak się stało, pani Dorot, dlaczego tak się stało, jak całe moje życie, rodzina skupiała się na tym, żebym był życzliwy dla innych, żebym myślał pozytywnie i nagle mam żonę, którą po prostu bardzo kocham, ale ona bez przerwy myśli negatywnie, wszystko postrzega w negatywnych barwach. I powiem szczerze, że to jest tak, że życie. E jest jakby nasze znaczy jest dualne, czyli składa się z dobra i zła, z miłości i z nienawiści. Zawsze, jeśli bardzo mocno postrzegamy tylko jedną stronę życia, czyli to może być tak jak yin Yang, tak? Jeśli akceptujemy tylko tą jedną stronę, to po prostu nie jesteśmy pełni i życie w jakiś sposób samo nas wypełnia. I wtedy daje nam drugą osobę, żeby przyglądnąć się, że jest coś takiego jak negatywne emocje, jest coś takiego jak negatywne postrzeganie, żebyśmy się na tym zatrzymali, przyglądnęli i nie uciekali, nie wypierali go. Dlatego, że jakby myślenie pozytywne nie polega na tym też, żeby wypierać to co, to, co boli, to co trudne, raczej wręcz przeciwnie, polega na tym, żeby przyglądać się temu, co boi, co trudne e, i w jakiś sposób to transformować, ale wcześniej e, z pełną świadomością tego, że to jest a, że, a, i no to taka jest moja rada i taka jest moja obserwacja, że to naprawdę jest częste zjawisko, że osoby, które muszą bardzo pozytywnie, dostają za partnera osoba, która myśli bardzo negatywnie. No, więc... Coś jest na rzeczy, tak mm -hmm. jakby było mi to znajome. <laughs> tak. Dzięki temu stajemy się pełnią. O to to. Białe z czarnym. O to to. O tu cudnie, yy, który zesłucha czy podpowiada. Obywatelskim obowiązkiem każdego buddysty jest pogoda ducha. Chciałbym się podzielić z państwem jednym z zasłyszanych buddyjskich powiedzeń. Jeśli jest problem, który da się rozwiązać, to nie ma powodów do zmartwień. Kiedy problemu rozwiązać się nie da, to zamartwianie się też nic nie pomoże. E, świetnie. Tak, tak. W, w, w, w, tak, bardzo fajnie. Um, o, tu... To jest moje takie myślenie południowców w ogóle. <laughs> Tutaj pan Romek pisze o własnym Kigai, bo jest alkoholikiem i Chodzi do anonimowych alkoholików, więc ta modlitwa o pogodę ducha jest mu znana, czyli przypomnę dla ludzi, bo to każdemu się przyda. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, żebym odróżniał jedno od drugiego. Mm, Na początku mojej modlitw. ścieżki, pan Roman pisze, chciałem dokonywać tych zmian tylko po to, żeby nie pić. Potem po to, aby alkohol przestał być mi potrzebny do życia. Aż wreszcie obudziła się we mnie tak potężna radość życia, tak potężna chęć, zmiany samego siebie, swojego systemu wartości, sposobu myślenia, zachowania, stosunku do innych ludzi, że już nie mogę i nie chcę tego zatrzymać. Im więcej zmian dokonuję w sobie, tym więcej roboty przed sobą odkrywam. Aż mam ciarki. Mam nadzieję, że starczy mi sił i chęci do końca życia. Podobno człowiek zmienia się i dojrzewa aż do śmierci. Po 20 latach trzeźwienia coraz mniej myślę o alkoholu, Choć ciągle muszę pamiętać o tym, kim jestem. Po prostu chcę być dobrym człowiekiem. Nie jestem człowiekiem najmłodszym, bo mam 60 lat, ale ciągle mi się chce żyć i ciągle iść do przodu. I no, za to własne ikigaj, panie Romanie, to ja książkę od razu wysyłam. Naprawdę. Natalia, zapisz książka dla pana Romana. Ale To jest właśnie to, to, jest to chcę, tak. czyli jakby nie muszę, czyli jeśli tak. czegoś chcemy, a jeszcze jeśli pragniemy tego, to mm, najprawdopodobniej to się wydarzy. Mm, to jest jakby sposób o, określania celów. Może nie do, końca zawsze, nie do końca świadomy, ale właśnie w ten sposób określamy cele przez to, co chcemy, e, albo czego pragniemy. Tutaj mamy zaraz, zaraz... Y, no to, żeby nie było tak pięknie. Od Natalii, 28-latek. Mam tytuł magistra antropologii kultury, uzyskany z dużym opóźnieniem. Teraz jestem na drugim roku w Akademii Sztuk Pięknych, o której marzyłam od dziecka, ale nie czuję, że odnalazłam swojej Kigai. Od dziecka marzyłam o byciu projektantką mody, dostałam się na te studia w trybie dziennym. Super, ale robiłam wszystko, żeby tylko nie zabrać się za to na poważnie, tak na 100%. Na drugim roku zmieniłam specjalność na trochę inną, tłumacząc sobie i innym, że projektowanie ciuchów jest takie puste i płytkie, ale tkwi gdzieś we mnie niepewność, czy nie odbiegam w tej chwili od tego, co właśnie pragnę robić w życiu, a z drugiej strony czuję się rozdarta". Um... I, i, I marzę o życiu w naturze, o zajmowaniu się wyłącznie dobrostanem i czymś, co jest naprawdę pożyteczne dla ludzi innych i dla mnie zarazem. Na przykład masażem, do którego podobno mam stworzone dłonie. Zadaję sobie od dwóch tygodni dwa pytania. Jakie są moje wyjątkowe talenty oraz jak najlepiej mogę służyć ludziom? I tak chcę to wszystko poczuć, poczuć w pełni, czuć pełnie i nie odczuwać czasu, gdy będę robiła to pragnę zdecydować się na tę jedną dziedzinę i oddać jej się tak kompletnie. No i od przekonania zależy to wszystko. Ale jednak, no po prostu na razie nie stać mnie na to, żeby postawić wszystko na jedną kartę. A czy ikigai tym powodem nie jest po prostu rozwój? Czy może być ikigai pod tytułem rozwój? Myślę, Pani że... Mhm. myślę, że dokładnie tak jest, żeby ikigai, jest to jakby wzrastanie do tego, żeby czuć się coraz pełniej, coraz szczęśliwiej w życiu i odkrywanie ciągle siebie na nowo, doświadczanie nowych emocji i myślę, że jakby w ogóle w celem rozwoju osobistego tak naprawdę na pewnym etapie to jest doświadczanie doświadczanie siebie na różne sposoby, doświadczanie emocji, przyglądanie się sobie i um, na początku to się wydaje jako rzeczywiście postrzegamy rozwój osobisty, Boże, dużo osób mówi, ile jeszcze przede mną, ja dopiero teraz, jak coś odkryją, ja dopiero teraz zobaczyłam, ile pracy przede mną. To jest bardzo częste taki, taki, taka refleksja mhm. u osób, które zaczynają się rozwijać. Więc to wszystko mhm. jest naturalne to, co robi pani Natalia. Oczywiście, że tak. Natomiast, i, ale jak rozmawiam z kimś, kto już pracuje długo nad sobą, to mówi, to jest po prostu piękna przygoda Poznawanie siebie, po prostu doświadczanie siebie, raz smutnej, raz sfrustrowanej, raz szczęśliwej. Po prostu to jest tak piękne, że mogę czuć, że mogę na różne sposoby czuć. Czy jakby... mi się podoba? Uh -huh. Że ciągle mówimy o emocjach, a mało o myśle. <laughs> no tak. Co jest w związku z tym... Uh -huh przy ikigai są ważne te emocje? Myślę, że przy ikigai głównie są ważne emocje. Nie należy też lekceważyć umysłu, tak? bo jakby, no, on nas wspiera. Dzięki analizie możemy też przetrwać, funkcjonować w wielu sytuacjach. Natomiast emocje powodują, że czujemy tak naprawdę, że żyjemy. Emocje powodują, że możemy realizować, przekraczać własne wyobrażenia, że możemy realizować właśnie marzenia, nawet nie tyle cele, które się wydają realne, tak jak u Umysł właściwie postrzega możliwości tylko poprzez przeszłość. To, co przeżył, tyle może zobaczyć nie może mhm. nic więcej. Emocje mogą wykreować znacznie więcej. I jakby dzięki w ogóle emocjom e, tak naprawdę jest możliwy rozwój cywilizacji. E, e, bo to emocje pociągają do tego, żeby... E, umysł do tego, żeby produkował coraz e, więcej no to rozwiązań. ta energia Fanta emocjonalna na, napędza działanie. Ta, nap napędza fantazjowanie tak zwane. No tak, i, tak. Nie? Ania wstaje rano, aby nakarmić koty, i wypuścić je na dwór, dzieciom zrobić śniadanie, wypić herbatkę, pójść do pracy, w której spotykam się z fajnymi ludźmi. I to jest moje ikigai Śliczne. A tu mam od pana Karola. A, kiedyś widziałem taki demotywator, który zmienił moje życie. Nie mogę go znaleźć, ale opiszę go. Siedzi w autobusie mężczyzna o bardzo zmęczonej twarzy i myśli. Dymek. Żona zołza, praca podła, pensja marna, życie do dupy. Na miejscu za nim siedzi anioł stróż z notatnikiem i mówi z chłopca o wielkich marzeniach i o to codziennie innych zmienił się w mężczyznę. Każdego dnia od lat nastu ma takie same życzenia. Dziwne trochę, ale cóż, trzeba je spełniać, przecież nie mogę go zawieść. On jest taki konsekwentny. No i to jest właśnie to, o czym mówiłam, czy interpretacja rzeczywistości. No. No, no właśnie. Dobry wieczór, pani Karolino. Dobry wieczór, pani. Ma pani I własny Ikigaj? E, no, Ikigaj to jest dla mnie nowy temat, bo dopiero w tej audycji us usłyszałam o, o tym pojęciu. I Ale podoba się pani, podoba bardzo. się pani to, prawda? Bardzo mi się to podoba i tak sobie myślę, że co mi daje radość, chęć życia, radość, właściwie tak naprawdę to chyba samo życie i to, że każda chwila, każde doświadczenie, każde zdarzenie daje mi podstawę, coś, jakąś wiedzę o sobie, o, o innych, pozwala mi więcej widzieć, więcej wiedzieć, więcej rozumieć i dla mnie to jest takie poczucie, radość ogromna, że ja w tej chwili ja już przeszłam dość dużo i się dużo nauczyłam o sobie, o życiu, o ludziach, ale wiem, że to, co ja w tej chwili wiem, to jest jeszcze nic, że za 10 lat, za 20 lat, za ileś lat na koniec życia mojego, to, to być może będzie wtedy moment, kiedy ja powiem, że rzeczywiście wiem, że rzeczywiście przeżyłam i, e, i to jest to. I to chyba daje mi taką e, chęć do życia, chęć do wstawania e, codziennie no plus oczywiście takie, takie drobiazgi. I drobiazgi, i nie drobiazgi. No bo e, spotkania z przyjaciółmi, spotkania z bliskimi, podróże, e, praca, w której, wszystko, w, której, w której dużo jeszcze przede mną. I, I to mnie bardzo cieszy, bo codziennie się rozwijam, codziennie mm, doświadczam nowych rzeczy. Jest i, Pani zadowolona z siebie, ze swojego życia? Tak. Są płaszczyzny, są rzeczy, które chcę osiągnąć. Chcę, są płaszczyzny w moim życiu jeszcze do tego ale wiem, że to jest w moim zasięgu mojej ręki i trochę, trochę mojego starania, trochę pozytywnego zbiegu okoliczności i myślę, że, że wszystko się układa powoli tak, jakbym sobie tego życzyła. I myślę też, że ważne jest, żebyśmy w życiu wiedzieli, że z każdego doświadczenia, niezależnie od tego, jak tragiczne ono się w danym momencie wydaje, kiedy ono się dzieje, to z czasem przychodzą e, lekcje i wnioski, które dają nam ogromną siłę. Tylko trzeba to umieć odpowiednio przekształcić. Dać czas przede wszystkim na to, żeby to się wszystko, te emocje wszystkie przeżyły, przetrawiły, e, spłonęły, i wtedy przyjdzie moment, kiedy, e, kiedy się to przerodzi w siłę. E, tak e, myślę. No, powiem tak. E, przez wiele lat. E, na, na podstawie własnego doświadczenia, bo życie miałam bardzo trudno. o czym Państwo wiedzą. To z perspektywy mówię tak, no ale gdyby się to wszystko nie wydarzyło, to ja bym nie, nie rozwinęła się w ten sposób. Także miałam no naprawdę właśnie. dobrego nauczyciela w postaci mhm. najbliższej osoby, która dała taki wycisk, że ledwie z życiem uszła, ale uszłam. Mam szacunek i niby sobie to powtarzam, ale wie Pani, czy tak czuję w sercu, nie wiem. Ja też mam żal. Wiesz, mimo, że, mimo, że tyle czasu płynęło i mam świadomość no, całkiem rozbudowaną, to jednak to jest ciężko przyjąć nie tylko do wiadomości, ale tak poczuć w sercu, że, że to się musiało wszystko wydarzyć, żebym, żebym ja się rozwinęła. Ja czasem też mam żal o pewne rzeczy, ale no kurczę, nie zmienię, nie cofnę już tego czasu. I, e, no i może chciałabym, że, żeby rzeczywiście to troszeczkę inaczej czasem się podoży, po, potoczyło. E, no ale też z drugiej strony nie wiem, w jakim miejscu bym w tej chwili była. Może by to zupełnie inaczej się potoczyło, może e, zawirowałoby to zupełnie inaczej i może nie byłabym tym, kim teraz jestem. No chyba fajnie, że jestem w tym miejscu, gdzie teraz jestem. O, piękne, mm. prawda? Mm. Tak, to jest najważniejsze. To jest świetne, że może pani powiedzieć, jestem zadowolona z tego, z tego co, co, jest co jest teraz. To jest piękne. Mm. To jest moje ikigai. Tak, cudna kobieta. To chyba właśnie jest mm. moje ikigai, tak. Wszystkiego A dobrego, cudna kobieta. wspaniały i, i na pewno się bardzo zainteresuje tym tematem, bo, bo bardzo, bardzo ciekawe. No pozdrawiam tutaj pani Sylwia Wysocka z Rzymu pisze miejscem jednej z najwyższych, z najwyższych na świecie koncentracji stulatków jest Sardynia. Jest tam ich kilka razy więcej niż w innych rejonach na zachodzie. Stulatków z wyspy badają oczywiście naukowcy, przyglądają się im głównie pod kątem diety, sery, warzywa z własnego ogródka, owoce ze swojego sadu, domowe wino i w tym upatrują głównie przyczyny ich długowieczności. Sylwia Kochana, ty u nas kiedyś pracowałeś w Trójce, więc powiem ci, że w tych niebieskich strefach jest także i Sardynia opisana, Korsyka, Sardynia, jak Grecka Ikaria, pewne miasto w Stanach Ameryki po y Środkowej. No i Okinawa. To są te niebieskie strefy. Ale każdy z nas może sobie stworzyć własną niebieską strefę we własnym domu, we własnej rodzinie i mieć we swoje własnej i We własnej głowie <laughs> i mieć swoje ikigai. No to czemu nie? Pozdrawiam cię gorąco, serdecznie. Um, i, a teraz. Um, a teraz od Milki, która pisze że chcę się podzielić sposobem na dostrzeganie pozytywnych rzeczy i odczuwanie i odczuwaniu za nie wdzięczności. I pisze tak jestem osobą, która myśli negatywnie co bardzo mnie blokuje przed w ogóle odczuwaniem świata i życia tak naprawdę i bycia szczęśliwą. I chcę zmienić swoje myślenie, więc zaczęłam od małych rzeczy, które mnie cieszą. Zapisuję na kartkach wszystkie sytuacje, które wywołały na mojej buzi uśmiech, radość. Uśmiech pani w sklepie, słońce na niebie, wiosenne kwiaty. Wrzucam te kartki do słoiczka z pozytywnymi rzeczami i czytam, gdy jest mi źle. Jestem dopiero na początku mojej drogi do tego pozytywnego myślenia. Szukam tych dobrych wrażeń, ludzi, muzyki, książek, miejsc, by się doładować. I życzę wszystkim i sobie swojego ikigai. Ale to proste, ale jakie piękne. Wyobrażam sobie swój pełen białych karteczek. I jeżeli coś się dzieje ze mną, nie tak biorę i patrzę, ta cała, jak ja wiem, mm. sterta białych karteczek rośnie. To jest fantastyczne uczucie. I to jest ten właśnie, to tak. jest piękne, że to jest ten mały krok. Bo pani pisze, że, że trudno jest jej zacząć, czyli jakby ma przekonanie, że jest to dla niej trudne, a, a jednak robi ten mały krok, tak? To mm -hmm. nie wiem, skąd to przekonanie, że jest trudne, skoro pani już zrobiła ten pierwszy krok. To znaczy, że wcale nie jest takie trudne. No to mm. po pierwszym kroku będzie muzyka. Pytać zawsze, dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi, sól. Pytać zawsze, jak zagubić, smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące, W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie Z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedz Świecie nasz, daj nam, daj nam wreszcie zgodę Spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk Wśród okni złych, co budzą lęk Nie prowadź nas, powstrzymaj nas Powstrzymaj nas w pogoni Świecie nasz Daj nam wiele jasnych dni Świecie nasz Daj nam w jasnym dniu panie Świecie nasz Daj ugasić ogień zły Świecie nasz Daj nam radość, której tak szukamy Świecie nasz Daj nam płomień, stal dźwięk Świecie nasz Daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy Świecie nasz Daj pokonać każdy lecz. Świecie nasz, daj nam radość w i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysok, dach. Świecie nasz, daj zakupić się wśród drzew w Świecie, Świecie nasz, Daj nam ciszy, czarne strach. Świecie nasz, Daj nam siłę, krzyk, śpiewów, bóg. Świecie da Daj nam wiele jasnych dnień. Świecie nasz, Daj nam w jasnym dniu, Bądź rzeki, panie. Świecie tym, świecie nasz Świecie nasz, świecie nasz Chcę być z Tobą w zmowie Z blaskiem Twym, z siłą Twą Co mi dasz odpowiedz? przewiduje, że słowo Ikigai może zrobić karierę w świecie. Nie tylko w Japonii. Pana Adam pisze Wszyscy ludzie mają ciężkie chwile w życiu. Myślę, że nie ma wyjątków. Właśnie dlatego każdy z nas musi mieć to swoje bezpieczne miejsce, te bezpieczną przestrzeń w życiu. Inaczej mówiąc pasję. Ja na przykład niebieską strefę preferuję na zielonym boisku piłkarskim. Mm. Tam zapominam o świecie i ładuję baterie na przyszłe dni. Myślę, że pasja właśnie jest inaczej mówiąc moim ikigai. Ja tak ją postrzegam. No i też dobrze, prawda? Tak myślę, że wszystko, co wzbudza w nas pozytywną energię jest ikigai. Yy, no a teraz pani Iwona to już wyobraźnia zaszalała. Pisze o sobie <suszę> moja fioletowa strefa, czyli <śleszy> <śleszy> od niebieskiej strefy poszła do fioletowej. <śmiech> Pisze pani Wona, tak. Mam dość zakręcone życie, ciężkie początki, trudne dzieciństwo, obciążenie DDA, związek małżeński w układzie współuzależnienia, tragiczna śmierć bliskiej tej osoby, ciężkie doświadczenia, taki straszny ból, że się nam nie udało, jemu i mnie też. Ale musiałam żyć, walczyć o syna, wspaniałego syna. I chyba dałam radę, mimo tych obciążeń. Nauczyłam się szukać i znaleźć gdzieś tam, we mnie tę radość i ciekawość kolejnego dnia i pomysły na następny czas. Bo wydaje mi się, że źle już było, teraz jest tylko lepiej. Po prostu planuję, planuję i powolutku realizuję. Zawodowo też we mnie wielka różnorodność, kilka lat czynnego dziennikarstwa, kilka lat swojej firmy, a teraz wyższa uczelnia. Generalnie jest ciekawie, ale oczywiście bywa trudno. Jednak zawsze myślę, że to, co robię dla mnie, jest ważne dla kogoś innego, bo dla kogoś innego jest inspirujące i rozwojowe. Nigdy nie szukałam daleko inspiracji, bo uważam, że wokół mnie jest ich tyle, że brak mi czasu na zauważenie wszystkiego, a dzisiaj dałam sobie wielkiego bonusa na nowy tydzień chodziłam polami krokusów pomiędzy dolinami kościeliską i chochołowską polecam cudowny widok i zapach piękny czas, bliżej nieba, bliżej natury a to natura to najlepszy dowód jak warto się podnosić wzrastać na nowo i wciąż się rozwijać i moje plany i moja niebieska strefa to właśnie mój plan na życie podnoszę się po zimie a problemy są tylko po to aby je rozwiązywać, a nie mnożyć Pozdrawiam z fioletowej strefy Iwona. Po prostu, chociaż Iwonie całkiem dobrze idzie, damy, co? Tak, no, piękna historia. A piękna historia. Tak, pani poruszyła jeszcze ważną kwestię, o której chyba nie mówiłyśmy. A Dla Iwony uw... niebieska, tak, niebieska strefa. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. O czym nie mówiłyśmy? O uważności, że rzeczywiście nie trzeba daleko szukać, żeby zobaczyć, że jest wokół nas piękną, że są wokół nas pozytywne osoby, ale trzeba być obecnym. Jeśli ja jestem w moich myślach i wyobrażeniach, w moich tragicznych historiach, nie potrafię tego dostrzec. I pani tutaj mówi o drobnych, małych rzeczach, krokusy. Hmm? Mhm. Po prostu trzeba być uważnym, trzeba być naprawdę w chwili obecnej osadzonym, żeby zobaczyć, że to, że to, co wokół mnie otacza, jest piękne, może mnie inspirować, może mnie ładować. No ale tylko wtedy, kiedy będziemy obecni, zamiast w historiach w swoim czarnowictwie właśnie w tej chwili, która jest. I w tej chwili, która jest, no nie ma tragedii, nie ma dramatów najczęściej. Bo jeśli nawet one są, to my wtedy działamy i nie myślimy. Żaneta kilka minut temu pisze, weszłam w dzień swoich 25 urodzin. Nie mam jeszcze swojego ikigai, to wiem na pewno, ale od kilku miesięcy zaczęłam szukać. Szukam spokoju podczas spacerów przy, po lesie, z kubkiem skup, mlecznej kawy, kiedy chodzę z myślami. Uczę się cieszyć bycia sama, ze sobą ze swoim ciałem, uczę się siebie, słucham siebie, nie staram się robić nic na siłę. Nadzieje i radość każdego dnia dają mi jego nieprzewidywalność, to, że może przynieść mi ból, ale także radość i miłość. Staram się cieszyć drobnymi rzeczami wrażeniami, poranną herbatą, uśmiechem kogoś, kogo lubię, a mam kogoś takiego, nawet nową muzyką, którą właśnie dzięki komuś poznaję i to mi daje dużo sił. Jestem na początku drogi. Nie wiem, czy kiedykolwiek znajdę swoje ikigai, ale szukam, chcę szukać i w chwilach kryzysu mówię sobie, daj sobie szansę, nie poddawaj się tak łatwo. No i taka młoda Żaneta, 25 lat. No i, i proszę zauważyć, w jaki sposób możemy postrzegać nieprzewidywalność. Większość osób to jest to, czego się tak naprawdę większość z nas boi, czyli nieprzewidywalności. My nie wiemy, co będzie za chwilę, dlatego snujemy wyobrażenia, opierając się na przeszłości, na temat tego, co może wydarzyć się. A tutaj przepiękne przekonanie. Uwielbiam, uwielbiam swoją, uwielbiam nieprzewidywalność. A naprawdę, przekonanie, które bardzo uważam, uwalniające jest od lęku. Dawno nie słyszałam czegoś takiego atrakcyjnego. Mhm. Takiej atrakcyjnej myśli. Mhm. Tak, bo ja to czasami określam elastyczność. Elastyczność w działaniu, w myśleniu w ogóle. Ale mhm. nieprzewidywalność jest taką bardziej odważną sytuacją. Tak, tak. Mhm. Paweł. Słucham audycji malując pokój w związku z przygotowaniem mieszkania na przyjście potomka. Dzięki wam uświadomiłem sobie, że moim ikigai jest moja rodzina, ukochana żona i syn, który w ciągu najbliższych dwóch miesięcy przyjdzie na świat. I że warto co dzień, rano za to dziękować oraz, że to powinno mnie motywować do działania, aby poprawić własne życie. Nie chcę już szukać podstawy swojego szczęścia w realizowaniu coraz to nowszych pasji, tylko w miłości do moich najbliższych. O, no to jest... Cudny cieka. Pawełek. <grym> cudny cudny Pawełek. A teraz... Um... Pan Łukasz. Większość ludzi, bo słucha od początku, wskazuje, że pogodę ducha i codzienny powód do uśmiechu i radości daje miłość. Ja też jestem tym szczęściarzem, który z wzajemnością bezwzględnie i prawdziwie się zakochał. Ale czasem są czynniki, które nas blokują. Ciężki czas w pracy, przesilenie wiosenne, negatywne informacje ze świata, to potrafi wzbudzić marazm w człowieku, gdzieś zagubić we własnych myślach, często niepotrzebnych i sprawia to, że nawet w tej własnej przystani człowiek nie czuje się szczęśliwy. szczęśliwy. I w momencie zwątpienia, braku śmiechu, w momencie gdy ikigai gdzieś chowam za winklem, dobrze mieć wsparcie specjalne moja niebieska strefa znalazła się ostatnio w małym pudełeczku z misternie zawiniętymi karteczkami w środku i przykaz od mojej żony że mam otwierać codziennie jedną karteczkę co jest na tych kartkach? niezliczona ilość powodów dlaczego moja żona mnie kocha <grym znawajdza> moja żona jest moim Kigai i wierzę, że jestem <grym znawajdza> dla niej również i pokój ducha u podstaw serca daje mi siłę do działania i kochania świata fantastyczni <grym znawajdza> ludzie <grym> naprawdę <znawajdza> na Tak. Uh, fa fantastycznie Już naprawdę nie wiem, komu kogo obdarować tą książką. Ile tu jeszcze mamy? Jedną damy? No jedną damy. tak, myślę, damy. Do, do pana Łukasza pójdzie ta książka. Jak najbardziej. To, prawda? Wszystkie historie są przepiękne. No Piękne. właśnie. Aż, Aż trudno. Tru, <laughs> Ale niestety tych książek mamy tylko kilka. Gardło się ściska. I teraz Oh. Jagna, uh, Oj dobra ta dobronocka Szukałam ikigai Tej siły na zewnątrz No i znalazłam Miłość mojego życia Mężczyzna, którego pomyliłam z Bogiem Kiedy odszedł do innej kobiety A ja zostałam z małym dzieckiem Załamałam się Umarłam Depresja, szpitale, terapie Trwało to wiele lat Takie szukanie siły do życia tej siły nie lokuję już w drugim człowieku, ani w rzeczach materialnych. Bo dopóki szukałam na zewnątrz albo w innym człowieku, cierpiałam. Dziś jestem szczęśliwa mimo trudności i problemów, które ma każdy człowiek. Zmieniło się moje podejście, myślenie o życiu, o sile większej niż moja, której nie miałam. Dopiero ogromne cierpienie zmieniło moje życie, zmusiło do zwrócenia się o pomoc do specjalistów, do innych, ludzi, a potem szukanie już tej swojej niebieskiej strefy. Przestrzegam przed opieraniem swojej siły od drugiego człowieka, bo gdy odejdzie możemy stracić sens życia. Dziękuję dziś tej niebieskiej strefie, tej sile co wieczór, za cały dzień, za drobiazgi, za słońce, za deszcz, za to, że mam co jeść, za uśmiech na twarz dziecka, za pomaganie, za dobrych ludzi w moim życiu i za te trudne i bolesne lekcje życia, które doprowadziły mnie do rozwoju duchowego i do zmian w moim życiu. Moja niebieska sfera to dobroć i wdzięczność, docenianie tego, co mam, to miłość i otwieranie się na innych ludzi. Skupiam się teraz bardziej na drugim człowieku, który potrzebuje pomocy, na synku. I dzisiaj jestem bardzo wdzięczna, że żyję, że pogodziłam się z przeszłością i z sobą. Mam zgodę na to, co jest. Już bez buntowania, bez ucieczki w chorobę. Niebieskie sfery to nie facet, to nie samochód. To jest siła większa ode mnie. Energia, która stworzyła gwiazdy, morza, góry, zachody, słońca i tam jej szukajcie. No. Się wzruszyłam. No właśnie. Ej. Na takiej mądrości. Ja mogę, to ty możesz, Jagna. No i właśnie ten mail pokazuje, jak, jak istotne są człowieka. porażki w naszym życiu, żebyśmy budowali swoją siłę. Ale jak Ej. ogromna ta siła jest. No po prostu poruszyło mnie to niesamowicie. Dzięki pani Jagno. To i książka pójdzie dla pani, tylko sobie zapiszę. <śmiech> Natalia, czy coś zostawu, ty mów. Um, a jeszcze mam na linii telefon, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór Dobry wieczór. Niech pani się przedstawia, bo ja z tego wrażenia Ja mam na oh, imię Janina, mam 60 lat Fantastycznie, a witam kobietę cudną 60 lat, od 5 lat jestem na emeryturze, Mieszkam 5 kilometrów od miasta W takim domku Najbliższego sąsiada, mam 800 metrów od siebie Jest tu cichutko Piękna przyroda Przychodzą do mnie zwierzęta ale ja nie o tym chciałam mówić, chciałam powiedzieć, że to moje it to jest takie zwykłe, codzienne życie. Tak, żeby się nie poddawać, żeby się czymś zająć, poczytać książkę, iść do ogrodu, porobić, czy nawet się sportem zająć, jak ktoś tam jeszcze ma na to siłę. A ja musiałam mieć siłę, bo 20 lat temu zabił mi się syn na motorze. I ja prosto po, po, po, po pogrzebie, po tych trzech dniach poszłam z powrotem do pracy. Wszyscy byli zdziwi, zdziwieni, dyrektor, wszyscy, że po takiej skosnej ja stronie dałam siłę pracować. Ale ja chciałam iść między ludzi, żeby nie myśleć, yy, znaczy się nie rozpaczać, tak? Mhm. Yy bo jak byłam między ludźmi i w pracy, jak byłam, miałam zajęcie po prostu nie miałam czasu tak myśleć o, te, o tej swojej tragedii i to też w człowieku jest taka siła, taka siła woli, żeby żyć, nie poddawać się no nie rozpaczać nie wiem jak mam to określić a czasami nie ucieka pani do innych ludzi? czasami nie, ja tu jestem taki samotny samotny człowiek, ale ja czytam dużo książek, wracam do swoich lektur, do Pana Tadeusza, do, do, popioł, do fotopu, do popiołu, wyszywam szyję, w tej chwili nawet siedzę tu na fotelu, obklejam sobie jak samitką jajka już na Wielkanoc. Także człowiek szuka sobie zajęcia to bezczynność. Chyba mi się wydaje, że ci ludzie, co są leniwi, bezczynni, to nie mają sobie tego igigai. Ale pa, pani Janino, to, to, to jest właśnie dokładnie, to jest, to jest super gigaj, bo jak ja czytam tę książkę o tych e, niebieskich strefach, to e, tam na przykład kobieta, choćby w takiej Japonii, ona sobie rano wstanie, troszeczkę zje, porusza tą miotełką, właśnie potańczy sobie, pójdzie do sąsiadki, wypije herbatę. A potem no, wejdzie po drabinie na drzewo, zerwie dwa jabłuszka... Potem jeszcze gdzieś pójdzie, potem się spotka z koleżanką, z coś na realia, to Ale to nie na nasze ale, wie, realia, to na ja, nasze ja, Ale wie chodzi o celebrację życia. Chodzi o celebrację życia, życia, o rytuał. Oj, I to jest w ja ja przy... tak, domu. Robię sobie kawkę, przepraszam, że... No to... właśnie. Zrobię sobie kawkę, parę mhm. papierosów, no to mój jedyny taki nawyk niedobry, wiem, że niedobry. Wypiję sobie kawę, jak chcę, przerwie między pracą, jak przyjdę z ogrodu, to sobie chcę odpocząć, to wtedy wezmę sobie książkę do czytania, czy krzyżówka sobie rozwiąże, czy guzik przyszyje do pościeli. Coś zawsze sobie tam wymyślę, po prostu nie potrafię tak bezczynnie siedzieć. I to też jest dla mnie to czytanie książki, to jest dla mnie duży relaks, bo ja się odrywam od tej codzienności, od tych obowiązków, od myśli, kiedy moje dzieci przyjadą i odwiedzą. Mhm. To Stara to, że... się Pani być taką samodzielną osobą, która silną ma, kobietą, ma cały po czas powody do, do radości nie dużo przebywanie... powodów do radości. Jestem tak, szczęśliwym same. człowiekiem. Mm -hmm. Ale to dołożymy tę książkę, żeby Pani miała co czytać. O, dziękuję pięknie. No, dziękuję to Pani zostawi ten adres. Dobra. Już, znaczy, Czułam, jak Pani zmierza w tę stronę. <śmiech> tak mi e, e, e, e, Oczywiście to japońskie higai, nie można tego przynosić tak z e, jeden do jednego. To jest właśnie pewien rytuał. To jest pewna symbolika my inaczej żyjemy, ale chodzi o drobiazgi, o rzeczy, które możemy e, po Myślę, prostu sobie stworzyć. W naszej kulturze jest dosyć istotne pozwolenie sobie na to, żeby nie działać szybko, żeby e, nie udowadniać innymi sobie, że, że muszę, ciągle, że muszę coś to nie robić, muszę, coś to trzeba powiedzieć ja tak. chcę, ja dokładnie. Chcę. a właśnie, nie, że ja muszę. Właśnie, dokładnie o to chodzi. No, w naszej kulturze jest to muszę, ponieważ e, będę postrzegana jako osoba leniwa, jeśli na przykład mhm. Wkład, wypiję sobie kawę, a potem sobie popatrzę y, na to, jak kwitną nie wiem, drzewa na wiosnę. I to jest, ja z tobą są leniwą, bo ja nic nie robię. I bardzo dużo osób w naszej kulturze ma właśnie takie przekonania, że takie nic nie robienie y, no, świadczy o tym, że jesteśmy leniwi. Mm -hmm. to, jest... to może nie lenistwo, to może, może na jakoś może inaczej określić. Taka no właśnie, bezczynność no... człowieka. Taki... Mm -hmm. To nie życie moim zdaniem. Bo no. tak żyć, mm -hmm. żyć dla nikogo bez mm -hmm. pracy, bez niczego, dla samego mm -hmm. życia, to mi się wydaje, że to nie jest życie, bo zawsze człowiek dla kogoś musi żyć. Tak Jedni to... żyją dla dzieci, inne osoby tam dla psa, druga dla kota, trzecia jest tam dla kogoś innego. To życie musi być takie spełnione, żebym, żebym ja wiedziała, że jestem ważna w życiu dla kogoś. Oczywiście. A ale... no to jeszcze pani sobie poczyta, pani Janino, jak robią to kobiety w innych kulturach. Wszystkiego Dobrze, dobrego. Może, się, może wezmę jakiś przykład. No. <ślaski> <To> <ślaski> może więcej odpocznę i nie będę tyle pracować. <ślaski> Wszystkiego dobrego. Ale, dziękuję ślicznie. Ale tu muszę powiedzieć, że państwo naprawdę to i ikigai cudownie, nawet i metaforycznie tak. traktują i to jest <ślaski> piękne. Pani Agata pisze... Właśnie zasypiamy z moim partnerem po poważnej dyskusji o emocjach, o energii, kosmosie, ze słuchawkami na uszach. Budujemy związek, oboje po przejściach, z bagażem, ale też z nadzieją na wspólnej kigai to Agata. No, można no, mieć prostu... wspólne Kigaj? No, oczywiście, że można mieć wspólne Ikigaj. Myślę, że czasami którzy się pytają, czy wystarczy jedna osoba, która wyobraża sobie, że nasz związek będzie wyglądał, czy będzie, będzie spełnieniem. I tak naprawdę jestem przekonana, że wystarczy jedna osoba, która o tym marza. Jeśli jest to dwójka, no to naprawdę zapowiada się piękne życie, bo to już jest tak naprawdę uruchomienie pragnienia w dwóch sercach, więc jest to potężna energia. A tu Małgorzata yy, ze Stanów. I yy, pisze tak. Dla mnie największą radością sp są spotkania z ludźmi. Nie mówię tu o błahych rozmowach, rozmówkach, ale o takich na tematy głębokie, ważne, dotyczące nas wszystkich. Lubię przebić się przez maski, osłony, które ludzie często na siebie nakładają, aby odnaleźć w nich bliską sobie duszę. W końcu wszyscy mamy podobne marzenia, potrzeby i podobnie reagujemy na świat. Takie spotkania dusza w duszę niezmiernie mnie energetyzują, dają powód do patrzenia z optymizmem na życie. Nie boję się trudnych sytuacji, bo wiem, że ludzie są dobrzy i pomagają sobie nawzajem. Może nie zawsze jest to oczywiste, ale w każdym z nas siedzi ktoś, kto odczuwa ból i radość innego człowieka. Potwierdza ten fakt nauka przez odkrycie neuronów lustrzanych. To prawda. Myślę, że niebieska strefa jest w każdym z nas. Jeśli uwolnimy się od podszeptów egoizmu, strachu przed przyszłością, skierujemy się na innych ludzi, Zaczniemy żyć tu i teraz. Sądzę, że jestem z natury bardzo pozytywną osobą. Pani gość właśnie mówiła o dobieraniu się osób pozytywnych z negatywnymi. Coś w tym jest, gdybyś, gdy, ponieważ mój małżonek jest wielkim pesymistą. No i właśnie cieszy się na koniec, pisze, że, że cieszy się, że zmierza właśnie w tę stronę. A takim bezpośrednim, bezpośrednią inspiracją, z inspiracją była potęga teraźniejszości. A Karto tolo. Tak, tak. I to ją tak po prostu zaczęło zmieniać. No i teraz to już mówi o zmianach wielostopniowo. To pani Małgosia. I co my tu jeszcze możemy... Bardzo dużo państwo piszą naprawdę... A te wszystkie maile pokazują, jak ważny jest rzeczywiście sposób myślenia, wdzięczność i koncentracja na chwili obecnej. I teraz przypomniałam, że niedawno czytałam o Napoleonie, który dobierając ludzi do swojej armii, przywódców, podobno w ogóle nie interesował się ich sposobem myślenia, tylko pytał się o jedno, czy masz w życiu szczęście? Jeśli masz w życiu szczęście, to możesz być moim przywódcą, bo to znaczy, że twój sposób myślenia nadaje do tego, żebyś był przywódcą. A, I myślę, że to jest takie dosyć Istotne, bo życie nam pokazuje nasz sposób myślenia. Więc jeśli jest coś nie tak, jeśli nam coś nie podoba, spróbujmy przyglądnąć się i zreinterpretować nasz sposób myślenia. Żeby nie było tak za słodko. Agata, od kilku lat, jak wstaje z łóżka, to zadaje sobie pytanie, czy muszę żyć? Wszystkie pasje, radości, motywacje są przeszłością, a wizja dalszej, dalszego życia, no, bezsilność odbiera mi to siłę zupełnie. Nie mogę zrozumieć, w którym momencie straciłam samodyscyplinę i jak ja mam ją odzyskać. Mm -hmm. Bez Czasami takie po po poczucie bezsensu w nas się pojawia w momencie, kiedy zamykamy się na trudne emocje. Jeśli jest ich taka duża dawka, że no po prostu nie, nie możemy już ich przyjąć w jakiś sposób nasz mechanizm obronny nas, nas chroni, zamykając na odczuwanie. I często się tak zdarza niestety, że znaczy zawsze się tak zdarza, że jeśli zamykamy się bardzo mocno na negatywne emocje, to te pozytywne niestety też przestają przestajemy odczuwać, i wtedy wpadamy w poczucie takiego bezsensu i, i chaosu w życiu e, i apatię bardzo często jest ona też, też jest bardzo e, jest, też jest początkiem depresji, dlatego w takiej chwili warto zwrócić uwagę, czy ja nie unikam czasami e, negatywnych emocji, smutku, złości, to są takie emocje, które jakby najczęściej unikamy i przyglądnąć się, jaką one informacje niosą, można też skorzystać e, z, z jakby specjalistów. Ale one sobie siedzą gdzieś tam w ciele siedzą, w powięziach Siedzą, siedzą. No. ale wydaje nam się, że jeśli unikniemy Aha to po prostu będziemy szczęśliwi. Nie, no wtedy właśnie niestety tak samo nie, tracimy dostęp do emocji pozytywnych. I, no i ten rodzaj apatii jest charakterystyczny dla no właśnie dla takich zachowań. Pan Grzegorz pisze Nauczyłem się ostatnio, żeby nie podkładać się, nie stawiać w roli niewolnika, lokaja, sługi. Zacząłem się cenić. Źródło w domu moja żona wytłumaczyła mi, że tak jak ona mnie widzi, to ja mam widzieć siebie i inni powinni patrzeć na mnie podobnie, cenić mnie, liczyć się z moim zdaniem. Ja sam co jakiś czas zadaję sobie pytanie, co chciałbym, by mój syn widział we mnie teraz, w tej sytuacji? i Często odpowiadam, no tak, teraz byłby ze mnie dumny. Jak pracowałem w innym miejscu, to wstydziłem się, gdy wyobrażam sobie, że mnie zobaczę w takiej pracy, więc rzuciłem ją bez żalu. I śmiałam się, gdy szef mi mówił, że rzucanie pracy jest jak rozwód, bo wartością największą są moi bliscy. Pracuję, bo lubię robić coś fajnego i zależy mi, by ich utrzymać. A do tego są pieniądze potrzebne i tyle. A, prawda? To też odwaga właśnie zmienić swoją, swoją pracę, mając jakiś wyższy cel. Mając własne ikigai, wyższego rzędu. Ale jeśli mam ten wyższy cel, to wszystko jest możliwe. Jeśli wiemy, jeśli on jest określony, jeśli znajdujemy pragnienie w sercu zrealizacji jego, no to faktycznie przeszkód, wszystkie przeszkody jesteśmy w stanie pokonać. Słuchajcie, kochani państwo, tych maili zostało bardzo dużo. No, widocznie ikigai zadziałało na, na różnych poziomach, na różnych piętrach. Ja myślę, że, że chociażby, no tak sobie troszkę poczuć, jak to by było, gdybym sobie stworzyła coś takiego, albo co to mogłoby być w moim, nie tylko przekonaniu, ale w moim poczuciu i w moim czuciu, to moje ikigai, własne, własne niezależne, albo i rodzinne. W każdym razie spróbować sobie to dookreślić. Jest czas, jest dzisiaj dopiero poniedziałek. Więc zróbmy to w ramach tej wiosennej odnowy chociażby. Można sobie też e, zadać pytanie, jak moje życie będzie wyglądało, jeśli określę to swoje ikigai znajdę za rok, za dwa lata, za trzy lata? A, bo to dodaje siły do tego, że warto zacząć właśnie już dziś. To proszę wejść na tę drogę własnego ikigaj. Dziękuję za spotkanie. Dorota Hołówka, psycholog ze Stowarzyszenia Nowa Psychologia, prosto z Krakowa. Dziękuję bardzo. Przyjechała na do dobronockę i zostaje jeszcze? Zostajesz? Zostaje do jutra. A no to szczęście, to się wyśpisz <grym troszkę. <grym Ale trójka nadaje cały czas, 24 godziny na dobę, za chwilę będzie dużo muzyki. A ja dziękuję dzisiaj pięknie, grasz na to. Train into a paper cup, they slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts me like a restless wind inside the letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.